Moi drodzy, bardzo serdecznie wszystkich witam na tych rekolekcjach. Będzie jeszcze możliwość w ramach tego wieczoru zapoznawczego, ale bardzo miło i cieszę się i z wielką radością was witam już teraz. Rozpoczynamy te rekolekcje, czyli takim akcentem modlitewnym, tak jak być powinno, natomiast wieczorem będziemy chcieli jakoś bliżej się sobie przyjrzeć, zapoznać się, no bo jest sporo osób, które są tutaj po raz pierwszy albo przyjechały z daleka i będziemy mieli okazję się zapoznać po to, żeby zawiązać wspólnotę, żeby nam dobrze było ze sobą w tych kolejnych dniach, żebyśmy też byli otwarci na Boże Słowo. Rozpoczynamy drogą krzyżową te rekolekcje Nie tylko dlatego, że jest piątek Wielkiego Postu Ale dlatego, żeby przyjąć właściwą perspektywę W słuchaniu tego, co Pan Bóg będzie do nas mówił Co, co będzie chciał nam przekazać przez swoje słowo Najbardziej zmiękcza serce człowieka Czy jakby powoduje, że to serce jest gotowe na przyjęcie Bożego Słowa. Właśnie wpatrywanie się w Jezusa cierpiącego, w krzyż Jezusa. To serce wtedy jakby naturalnie, jeżeli tylko człowiek chce, otwiera się na tą Bożą łaskę. Właśnie dlatego rozpoczynamy dzisiaj od krzyżowej drogi. Chcemy wpatrywać się w Jezusa cierpiącego, kroczącego drogą. Krzyżową, swoją naszą e, drogą krzyżową, i chcemy przeżywać się drogę krzyżową z punktu widzenia halizmatu, który nas tutaj gromadzi, czyli troski i walki o małżeńskiej przymierze, o małżeńską wierność. Powstańmy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Panie Jezu Chryste. Pragniemy pójść za Tobą krzyżową drogą. Pragniemy uczyć się od Ciebie miłości wiernej, mimo wszystko, ponad wszystko, wbrew wszystkiemu. Pragniemy uczyć się, że miłość jest darem, który przechowujemy w naczyniu glinianym. Bardzo łatwo go zgubić, stracić, zniszczyć. Dlatego trzeba być blisko Ciebie. Chcemy w tej krzyżowej drodze iść z Tobą ramię w ramię, aby odczuć to, co Ty czułeś na krzyżowej drodze, choć trochę, choć w niewielkim stopniu, aby nasze serca stopniały tam, gdzie jeszcze panuje grzech, umocniły się tam gdzie doskwiera nam słabość, upewniły się tam, gdzie brakuje pewności i otworzyły się tam, gdzie ciągle są jeszcze zamknięte na Ciebie, na drugiego człowieka, na samego siebie. Któryś za nas cierpia, pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Że przez krzyż i swoją świata Panie Jezu, człowiek skazuje Cię na śmierć. Człowiek Cię odrzuca, przekreśla, podważa Twoją miłość. To wszystko, co jeszcze do niedawna było udziałem tak wielu ludzi chorych, głodnych, w jednym momencie dobro zostaje przekreślone, ale nie mogą złamać Ciebie i Twojej miłości. Nie mogą tego zrobić, ponieważ serce Twojej tożsamości to miłość Ojca. Nie są w stanie Cię zniszczyć, bo Ty jesteś mocny miłością Ojca. Tak często doświadczamy w życiu odrzucenia, im bliższa osoba odrzuca, tym bardziej boli serce. Ale tym bardziej też dochodzi do głosu pytanie, gdzie jest najgłębszy sens mego życia? Skąd czerpie siłę dokroczenia drogą życia? Z siebie? Z drugiego? Czy z Boga? Czasami mówimy, myślimy, przeżywamy. Nie mogę bez Ciebie żyć. Jesteś dla mnie wszystkim. Żyć nie możemy tylko bez Boga. I wszystkim dla nas jest tylko Pan. Któryś za nas cierpia Druga Pan Jezus bierze krzyż na ramiona swoje Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie krzyż, krzyż, krzyż i biegne, Wzięcie krzyża na ramiona to nieprosta konsekwencja piłatowego wyroku to Twoja świadoma decyzja, decyzja miłości. Przecież nie musiałeś tego robić. Mogłeś się kłócić i wypierać, jak współskazańcy, którzy szli z Tobą krzyżową drogą, na których w tym samym czasie nakładano krzyże. Jeden milczał, bo nie miał siły a drugi krzyczał, złożeczył, bo nie godził się na krzyż. Ty milczałeś, ale miałeś siłę. Wiedziałeś, po co jest ten krzyż. Przytuliłeś go z miłością. Wziąłeś go z miłością na swoje ramiona. Panie Jezu, serce człowieka Naturalnie się wzdryga przed cierpieniem, przed odrzuceniem, przed, przed bólem, przed krzywdą. Czasami nic nie możemy zrobić. Czasami wiele jest w nas dobrej woli, wiele dobrych chęci, ale tylko w nas. Po drugiej stronie jest cisza, albo upór. Prosimy Cię, byśmy w chwilach bezsilności, bezradności, w chwilach trudnych potrafili z miłością wyciągać swoje ręce po krzyż, nie jako symbol koniecznego zła, ale jako zaproszenie, do szczególnej miłości. Któryś za nas pierwiał rany, na Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia, Pan Jezus po raz pierwszy upada, pod ciężarem krzyża, kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy tobie. Życzę się z odkupić Pierwszy upadek. Często Go bagatelizujemy. Często nam się wydaje, kiedy rozważamy Twoją drogę. Że jest najmniej bolesny, taki zwyczajny, po prostu upadłeś, ale to był upadek pełen cierpienia. Chcesz nam pokazać, Panie Jezu, że to, co bagatelizujemy, to, co wydaje się niewinnym złem, to, co jest jakąś umową, zgniłym moralnym kompromisem, że przecież to nic wielkiego, że tak można, nic się nie dzieje. Wszystko jest w porządku. Na pierwszy rzut oka zawsze wszystko jest w porządku. Ale zanim się człowiek obejrzy, zanim się zorientuje, leży na ziemi, To w drobnych rzeczach jest wierny, ten i w wielkich wierny będzie. Panie Jezu, prosimy Cię, daj nam wrażliwe serca i sumienia na drobne sprawy, na drobne rzeczy, na drobne ułomności i słabości. Byśmy nie szli na łatwy kompromis ze złem, bo ani się obejrzymy, a będziemy leżeć. Jedyna nadzieja w tym, że Ty wstałeś i dajesz łaskę powstania. Któryś za nas cierpiał Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka matkę swoją. Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy tobie. Przez krzyż my świadom, Nie ma przy tobie Piotra, który jeszcze Kilkanaście godzin temu mówił, że gotów jest z Tobą umierać. Nie ma przy Tobie umiłowanego ucznia Jana. Młody jest, wystraszył się tego, co zobaczył. Nie ma przy Tobie innych uczniów, ale jest ona jest, ponieważ wie, że na tę godzinę Cię zrodziła. Że właśnie po to wydała Cię na świat. By świat Cię ukrzyżował. Całe swoje życie, patrząc na Ciebie, jak rosłeś, jak dojrzewałeś, jak odchodziłeś z domu, jak chodziłeś po ziemi. Całe swoje życie oddała właśnie tej chwili. Dlatego nie mogło jej tu zabraknąć. Maryjo, czasami na naszych krzyżowych drogach wszyscy nas opuszczają. Ci, którzy ślubowali miłość, wierność, że nie opuszczą aż do śmierci. Nie ma ich przy nas. Ci, którym daliśmy życie, nie ma ich przy nas, a przynajmniej nie w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. Ci, którzy mówią, że są przyjaciółmi, też czasami zawodzą. Ale właśnie w takich chwilach potrzeba budzić w sobie świadomość, że jest z nami Ona, Twoja Matka. Maryjo, prosimy Cię, byśmy oczyma wiary zawsze zobaczyli Cię na naszej drodze krzyża. Któryś za nas się cierpia Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Że, że przez krzyżmy, jak Szymon z Cyreny wyszedł z pracy jak każdego dnia. Wszystko było zwyczajne. Wszystko miało być tak, jak dotąd. A od momentu spotkania z Tobą wszystko się zmieniło. Potrzeba spotkania. Czasami użalamy się sami przed sobą, że ciągle wracamy do tych samych grzechów. Że nie czujemy bliskości Boga że wiara nasza jest licha, że nie czujemy w sobie Bożej mocy, że brak nam motywacji do życia Twoją Ewangelią i Twoimi przykazaniami. A tak na dobrą sprawę wszystko rozbija się o spotkanie. Każdy, kto się z Tobą, Jezus spotkał, kto objął z miłością Swój, Twój krzyż. Kto spojrzał Ci spod krzyża w oczy, już nie potrzebuje pytać. On po prostu Tobą żyje. Prosimy Cię, Panie Jezu, daj nam tę łaskę, abyśmy przeżyli, może w czasie tych rekolekcji, takie spotkanie z Tobą, Jakie przeżył Szymon Cyrenejczyk. Wracając z pracy do domu, myślał, że wszystko będzie takie samo. Oddając ci krzyż, zrozumiał, że od tego momentu wszystko będzie inne, nic nie będzie już takie samo. Któryś, któryś za nas cierpiał Jego Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta, święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi, Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. że Czasami mówimy, że, że świat jest zły, że ludzie są podli, że nie warto im wierzyć. Im częściej ranią nas najbliżsi, tym bardziej czarną wizję świata, człowieka mamy. Ale prawda jest zupełnie inna. Wielu jest dobrych, takich jak święta Weronika. Podziwiamy Pani Jezu przy tej stacji jej odwagę. Przyznała się do ciebie. Mogli się z niej śmiać, aleś dziwna. Dałaś się uwieść. Głupia jesteś. Nic nie zyskasz. Właśnie skazują go na śmierć. Po co się do niego przyznajesz? Jeszcze skomplikujesz sobie życie. Odejdź. Ale ona miała odwagę. Potrzebujemy odwagi, Panie Jezu, aby świadczyć o Twojej miłości, o miłości wynikającej z przymierza małżeńskiego przed ludźmi. Ale jeszcze więcej potrzeba odwagi, żeby pozostać wiernym Tobie przed samym sobą i tylko dla Ciebie. Szczyt odwagi to wybierać Jezusa dla Niego samego, nie licząc się z tym, co myślą inni i czy inni to widzą. Dojrzałe serce, święte serce to takie serce, jakie miała święta Weronika. O takie serce odważne, życia miłością. Dla Ciebie samego. Prosimy Cię, Panie. Prosimy. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się, babnami. Stacja siódma, Pan Jezus drugi raz upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, że cię w przez w tym Drugi upadek w połowie drogi. Niby wiele masz za sobą ale równie wiele masz przed sobą. I właściwie, Panie Jezu, mógłbyś się już nie podnosić. Świat i tak byłby zbawiony. Wszak jedna kropla Twojej krwi wystarczyłaby wyrwać człowieka z szatańskich więzów. Ale Ty powstajesz. bardzo szybko można znużyć się dobrem. Bardzo szybko można sobie powiedzieć, już tyle zrobiłem, inni nawet tego nie czynią. Mogę trochę spasować, wyluzować, jak mówią młodzi. Ale Ty, Jezu, pokazujesz, że trzeba być wiernym do końca. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. W połowie drogi zawsze jest najtrudniej. Gubi się motywacja. Gubi się siła. Gubi się chęć. Gubi się właściwie wszystko. W takich momentach, Panie Jezu, zwątpienia, poważnego kryzysu, chęci rzucenia wszystkiego w kąt i pójścia swoją drogą Bądź naszą siłą, byśmy się nie pogubili, byśmy nie pobłądzili, byśmy się nie poranili. Któryś za nas cierpia, Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące nad nim niewiasty. Kłaniamy ci się, Panie Jezu, Chryste, i błogosławimy Tobie. że I znowu dobrzy ludzie stają na drodze Twego krzyża. Czasami nie zostawiamy na tych niewiastach suchej nitki. Mówimy, że to był udawany, sztuczny płacz, teatralny. Że chciały zwrócić na siebie uwagę, że tak naprawdę w ogóle im nie zależało na twoim losie. Ale my tego nie wiemy. Bośmy się z nimi nie spotkali. Bośmy nie popatrzyli im w twarz bośmy nie popatrzyli w ich zauzawione oczy. Może to były prawdziwe łzy. Tak szybko często oceniamy, przekreślamy drugiego, podważamy jego dobre intencje, dobre zamiary, bo wiemy lepiej. A Jezus przyjmuje te łzy, Przyjmuje to wzruszenie. Prosimy Cię, Panie Jezu, byśmy potrafili uszanować każde ludzkie dobro, każdy dobry gest skierowany pod naszym adresem. Byśmy wdzięcznością zastąpili podejrzliwość, Któryś za nas cierpiał rany, Jezus Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta, Pan Jezus trzeci raz upada pod ciężarem krzyża, Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, Trzeci upadek, najcięższy, najboleśniejszy, jak mawiamy. Nie opodal Golgoty. Dwa kroki od miejsca, gdzie miano Cię ukrzyżować. Ale Ty wstajesz. Mogli Cię tam dociągnąć. Ale Ty chciałeś tam pójść sam, resztkami sił. Panie Jezu, często mówimy, że nie mamy już siły że niewiele miłości nam zostało, może w ogóle, że właściwie nie ma już z czego czerpać, że po ludzku to naczynie motywacji jest puste do cna. Prosimy Cię, bądź naszą siłą w takich momentach. Pokazuj, że Ciągle warto, że nie siedem ale siedemdziesiąt siedem razy trzeba przebaczyć, że miłość idzie często wbrew logice, że miłość podpowiada, iż zawsze warto. Któryś za nas cierpia w rany Jezu Chryste, z nim udź się nad nami. Stacja dziesiąta. Jezus z szat obnażony. Chłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. I świata, Odarto Cię, Jezu, z szat. Stoisz absolutnie nagi, przed człowiekiem. Śmieją się z Ciebie drwią, kpią, ale nie są w stanie zabrać Ci Twojej godności. Tam, gdzie człowiek ma Boga, choćby wszystko stracił, zawsze jest pełen wartości. Dlatego tak trzeba nam zabiegać o Boga w naszym życiu. Bo kiedy tracimy bliskich, najbliższych, to, czego się w życiu dorobiliśmy, co, jak mawiamy, jest owocem pracy naszych rąk, jeżeli to tracimy, często gubimy sens życia. Często czujemy się okradzeni ze wszystkiego nadzy, ale właśnie w takich momentach potrzeba sobie ciągle uświadamiać, że tak naprawdę mamy wszystko. Mamy Ciebie. Nie jesteśmy sami. Któryś za nas Stacja jedenasta, Pan Jezus do Krzyża przybity. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. w Przybijają cię do krzyża. Właściwie już teraz nic nie możesz zrobić. Jesteś unieruchomiony. Jesteś absolutnie bezradny. Twoje serce rozrywa ból osamotnienia. Czujesz, że nawet Ojca, dla którego to wszystko, nie ma przy Tobie. Ale właśnie w tej bezradności dokonuje się najważniejsze. Zbawienie świata. Właśnie dla tej chwili bezradności żyłeś 33 lata na świecie. Dla tej chwili bezradności. Tak często czujemy się bezradni wobec własnego życia, wobec bliskich nam osób, wobec problemów rodzinnych, małżeńskich. Nie mamy już pomysłu. Ale właśnie ta bezradność jest miejscem spotkania Boga. Cierpliwego i pokornego uczenia się zbawiania siebie i drugiego. Któryś za nas cię Sytuacja dwunasta. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, Rzeczycy, Rzeczycy, Rzeczycy, Rzeczycy, Rzeczycy, Rzeczycy, Rzeczycy, i Umierasz na krzyżu. Ostatnie słowa. Słowa obietnicy. Do łotra, który wiele zrozumiał, kiedy szedł ze swoim krzyżem obok ciebie. Słowa do ucznia, który nagle się znalazł, jednak przyszedł. Słowa do matki, która dała ci życie i ciągle była przy tobie. Słowa do Ojca, z którym za moment na nowo zobaczysz się w niebieskiej chwale. W Twoje ręce powierzam ducha mojego wykonało się. Panie Jezu, jak trudno nam czasami zawierzyć Tobie, jak trudno oddać swoje życie w Twoje ręce. Tak jakbyśmy się bali, że coś popsujesz, że coś pomotasz, pokręcisz, że będzie nie po naszemu. Tak jakbyśmy Ci nie ufali, że zamknięci w Twoich dłoniach jesteśmy najbardziej bezpieczni. Prosimy Cię, stojąc pod Twoim krzyżem, byśmy uczyli się w codzienności naszego życia, pośrodku ciemności naszych życiowych trudności ciągle powtarzać w Twoje ręce. Powierzam siebie, mój los, moje życie, moje wczoraj, moje dziś, moje jutro. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, z się na się Stacja trzynasta: Pan Jezus z krzyża zdjęty, na łonie matki swojej złożony. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławmy Tobie. Co oni Tobie, dziecko, zrobili? Co oni z ciebie zrobili? Niepodobny jesteś do człowieka. Co myślałaś, Maryjo, kiedy trzymałaś Jezusa z poniewieranego? Może przypominałaś sobie betlejemską noc? Też Go trzymałaś w ramionach? klamrą się życie zamyka. Ale nie krzyczysz. Nie protestujesz. Chociaż trudno wyobrazić sobie większe cierpienie. W Twoich uszach brzmią zapewne słowa Symeona, a Twoją duszę miecz przeniknie. Może nawet nie spodziewałaś się, że będzie tak ostry, tak niemiłosiernie bolesny. Ale tak jak kiedyś, tak i teraz w sercu swoim rozważasz, co się dzieje i nie tracisz ufności. Jak bardzo potrzeba nam Maryjo twoje siły. Kiedy w życiu idzie nie po naszemu. Kiedy patrzymy na samych siebie, na swoje poranione serca i mówimy, co oni nam zrobili? Co mi zrobiłeś? Kiedy patrzymy na swoją małżeńską miłość, która może dogorywa i mówimy, co myśmy sobie zrobili, Prosimy Cię, Maryjo, byśmy w takich chwilach nie poszli za szatańskim potrzeptem w otchłań rozpaczy, ale za Tobą i Twoim synu. Synem drogą nadziei, drogą, która zawsze prowadzi do zmartwychwstania. Któryś za nas. Je... Yeah. Yeah. 14. Pan Jezus do grobu złożony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. że przez Złożono Cię, Jezu, do grobu. To jedyny grób, na świecie, który opływa w nadzieję, w pewność życia. My też mamy swoje groby. Zamykamy się czasami w grobie złości, niechęci. Tak szczelnie, że nie docierają do nas ani Twoje słowa, ani słowa innych. Zamykamy się w grobie żalu, pretensji. Trudno nam je opuścić, bo chodzi w nich ciemno i zimno. To przynajmniej wiadomo jak jest. Nie wiadomo co jest za progiem grobu. Jest nowe życie. Ale czy chcę? Czy podoba? Prosimy Cię, Panie Jezu, by te wszystkie nasze groby, te wspomniane i te, które przychodzą nam na myśl, w których się zamknęliśmy i zamykamy, w których żyjemy, udajemy, że jest nam dobrze, świetnie, że nie trzeba niczego zmieniać, byśmy je opuścili. Niech blask Twego zmartwychwstania wyciągnie nas z naszych życiowych grobów. Niech da nam odwagę nowego życia, odwagę zmartwychwstania. Któryś za nas Panie Jezu kończy się krzyżowa droga, ale właściwie to, to ona się zaczyna. Będą kolejne stacje w naszym życiu: odrzucenie, krzywda, kolejna rozprawa, przed którą i po której trudno zasnąć. Kolejna trudna rozmowa, która nic nie przynosi. Kolejne zderzenie się z niechęcią, która i w nas rodzi niechęć, złość. Może czasami nawet zawiść i nienawiść. To są konkretne stacje. Ta droga tak naprawdę się nie kończy. Jej jedynym końcem jesteś Ty sam. Dlatego prosimy Cię, byśmy potrafili wytrwać w tym wszystkim, co przed nami. Byśmy tą siłę, którą otrzymaliśmy od Ciebie, idąc tymi czternastoma stacjami, Zbyt szybko nie roztrwonili, byśmy ją w sobie zachowali na kolejne stacje, które przed nami, i byśmy nigdy nie zgubili z pola widzenia nieba, blasku zmartwychwstania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Przejdzie królestwo Twoje, bo nasz wola Twoja, jako w niebie, tak w dzień. W naszego poprzedniego, tak dzisiaj. I Oczywiście naszych dni. Jako inne opuszczamy naszych dowalców. I nie rudź nas za na obszeniu, ale nas zwała ze Słowego. Zdrowaś Śmaryja, łatwski dał na Pan są. Błogosławiony święty pieniędzy i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami, Teraz i Ciebie święć i naszy. Amen. Wieczny odpoczynek raczy zmarłym dać panie. Wieczny odpoczynek raczy zmarłym dać panie. Wieczny odpoczynek raczy zmarłym dać panie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z nami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju z Chrystusem.